Wydział specjalny, podobno macie kłopoty To jest sierżant nerdoq, co jest grane? Mamy bombę To jest wielki yo, i DJ Tuniziano Wiesz co chodzi? Tu jest intro zobaczcie jak to robimy człowieku Dokładnie tak zaczynamy ten mixtape Zabójca broni na building Ale uh. Zaraz wybuchnie to, to, to, to, to, to, to, to mój rap, i mój świat, to mój rap, i mój świat, to mój rap, to mój to, co to miks. Zakuj szuknią, masz, pop pop to w kliklu, powierasz to w kliklu, i ja robi swoje, ty ty ty daj to na fulat. To pakulaczy, Myślicie, że teraz dostanę broń? Pięć, pięć, więcej maskulaków. Pop-pop, mój rap, pop mój rap ciągle chula. Po blokach Butach Dupach ciuchach. Just doing you wrong Po prostu mi zaufaj, dobra? Ty, może możesz zmienić lubić Ty możesz zmienić lubić Ale wiesz, że jestem z tobą Ale wiesz, że jestem z tobą Nie zmieni mnie ten samej ziomu Ziomuć, Ziomuć, Ziomuć, Ziomuć, ziomuć, ziomuć, ziomuć, ziomuć ci słowo mogą ci powiedzieć, że chlam jak nałogowiec Zamknąć japo, zamknąć japo, zamknąć japo, zamknąć japo zamkną Bo gram jak za, bo gram jak zawodowiec Tu, tu z Janu Sprawdź jak ni wyjebał <ścoughs>